Nowiny Wikiradia. Nie wiem, który to tydzień trzeba było zerknąć w kalendarz, bo dawno nas bardzo nie było od Z moich kalkulacji wyszło, że 20. tydzień jest ten, który właśnie się skończył wczoraj powiedzmy. W związku z tym zanotowałem 20. tygodnia nowiny. No właśnie, jednocześnie przedstawił się Marek Mazurkiewicz, ja nazywam się Borys Kozielski. za chwilę rozpoczynamy audycję. Dawno, dawno nas nie było, ale to nie ze względu na pogodę, która jest za oknem, bo dzisiaj 26-27 stopni w Warszawie, gorąco, lato przyszło. Za gorąco. Na szybie samochodu znalazłem dzisiaj piasek z Sahary, bo, bo tak właśnie kiedyś się dowiedziałem, że jak, jest, jak się robi ciepło i to, to powietrze z południa globu, potrafi przenieść właśnie piasek aż, do, aż tutaj do Warszawy i rzucić go po prostu na maskę samochodu i te samochody są takie pokryte właśnie taką warstwą złotego pyłu. Mamy kilka informacji, o których chcemy powiedzieć. Nie ma tutaj w spisie, ale myślę, że warto przypomnieć, że Stowarzyszenie Wikimedia Polska organizuje zjazd już trzeciego czerwca, czyli już właściwie bardzo, bardzo niedługo. Ostatnia szansa, żeby wpłacić. A właśnie, ja jeszcze chyba nie wpłaciłem, także muszę się pospieszyć chyba. Ja też, a Szymon ostatnio pisał, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo się hotel czuje niepewnie, jak my im jeszcze nie zarezerwowaliśmy miejsc za odpłatnością. No ale. Chyba o to chodziło, tak zrozumiałem przynajmniej. No właśnie, bo tam trzeba dokładnie podać pewnie, ile miejsc będzie zajętych w tym hotelu, no i wtedy dopiero zaliczkę jakąś, bo może być kłopot, jeśli ktoś się spóźni, więc się postaram nie spóźnić dzisiaj jeszcze wpłacę te pieniądze. My razem jedziemy, prawda, Marku? Do taką Lublina. mam nadzieję. Nie wiem, czy tam się ktoś jeszcze dopisał do nas, ale jeśli ktoś ma ochotę z nami pojechać, to zapraszamy na stronie wikimedia.pl, tam trzeba odszukać zjazd członków stowarzyszenia, no i ewentualnie tam właśnie w notatkach można znaleźć informacje o tym, jak jedziemy i skąd i kiedy. Bardzo się cieszę na to spotkanie, bo dawno już nie byłem na tym zimowym spotkaniu, czego żałuję, ale, ale nie mogłem być. A, a teraz, teraz się wszystko dobrze ułożyło i, i pojedziemy razem w takim razie. To bardzo fajnie. A z tego zimowego? Ja ci chyba kiedyś zostawiałem jakieś nagrania. Czy z nich jest, uważasz, sens coś robić? Czy one czekają po prostu na swoją kolej? Trochę czekają na kolejkę, bo mam okay. naprawdę długą kolejkę podcastów. Pracuję teraz nad nowym podcastem. Czyli w ogóle nową serią? Nową serią, tak. Kolejną. O. E, okay. Będzie bardzo ciekawa, ale to nic jeszcze nie będę zdradzał, dopóki to się nie opublikuje. Myślę, że w tym tygodniu już będzie opublikowane. To czekam, wypatruję. Rozumiem, że na kanale podcast, na kanale facebookowym podcasty wypatrywać informacje. Podcasty info, tak. I podcasty, na stronie. Info, tak. I na stronie podcasty info też można wypatrywać, jak tylko będzie opublikowany ten podcast, to oczywiście tam się znajdzie. Okay. A propos konferencji, jeszcze Krokus nam się dopisała, że się chce zabrać. A, no to fajnie, no to bardzo fajnie, zapraszamy, czyli Wikisłownik. słownik Krokus, Wikisłownik, tak. pamiętam, będzie, będzie o czym rozmawiać na pewno, zapraszamy oczywiście. Właśnie, mamy kilka tematów, które nam się uzbierały przez te kilka tygodni, których nas tutaj nie było, zabrakło nas troszeczkę. No ale przez długie tygodnie właśnie nic się nie działo specjalnie i, i tak nie widzieliśmy powodu, żeby, żeby tutaj odpalać te wszystkie urządzenia, machinę i tą komunikację całą, bo, bo naprawdę tematów nie było zbyt wiele. W zeszłym tygodniu już no, tak jeden temat się pojawił, ale nie zrobiliśmy audycji. Ale w tym tygodniu omówimy no, taki temat, który od dawna budzi kontrowersję, czyli płatne usługi edytowania wikipedii. E, przypomnę, że linki znajdują się w notatkach do naszych audycji na stronie nowiny.podcast.info. na bieżąco każda audycja ma swoje notatki. A jest też tutaj podstrona z notatkami, do której każdy może dołożyć swój temat, który go interesuje. My chętnie się z tym zapoznamy. Ja bardzo chętnie śledzę wszystkie ciekawostki i, i zdarzenia ze świata Wikimediów. No i właśnie ostatnio pojawiła się taka informacja, że, że ktoś konkretnie nawet przedstawił się znika swojego wikipedysta. Przedstawił się znika, ale niestety na stronie użytkownika, przynajmniej jak ostatnio zaglądam, nie przedstawił tego, że edytuje odpłatnie. Co tutaj jest problematyczne? w formalnie najbardziej. A, czyli formalnie to jest możliwe, żeby edytować, bo to już rozmawialiśmy o tym wiele razy. Można edytować odpłatnie, ale wtedy taki użytkownik na stronie swojego opisu, tak, na stronie swojego użytkownika musi dodać taką informację. Nie jestem pewien, czy formalnie jest zapisane, że to musi być strona użytkownika. Musi na Wikipedii poinformować, że że, że edytuje odpłatnie. No, ale co to znaczy, że tym może. Bo, na przykład, jeżeli ktoś edytuje odpłatnie, jedną edycję robi, albo jakąś tylko jedną rzeczą się zajmuje, to być może wystarczy, nie jestem pewien jak to dokładnie w zasadach, bo to są ustalenia międzynarodowe że musi informować o odpłatnych edycjach, tak? Więc być może opis edycji, być może strona dyskusji, nie jestem pewien, gdzie jest na to najwłaściwsze miejsce, bo to się jednak stosunkowo rzadko zdarza i jakoś nie jest to temat bardzo żywy. Aha, no ale jak widać zdarza się czasem i, i wtedy wybucha, no może nie wybucha, może po prostu tylko jest taka dyskusja na ten temat. Ja myślę, że to to powinno być normalnie, normalna działalność przecież, e, jeśli ktoś chce wzbogacać Wikipedię, a ktoś inny chce za to zapłacić, no to czemu nie, to czemu nie? Też myślę, że czemu nie, czyli między nami nie, nie będzie ostrej dyskusji, co może trochę szkoda, bo wiesz, tak, tak, w audycji powinna być różnica <głos> zdań i tak dalej. Przydałby się e, ktoś, tak. Ja myśl najbardziej. Y, powinno być okej. Okay. Tutaj były pewne zastrzeżenia, że, że te jego edycje są nie do końca takie, jakie powinny. Tam część rzeczy chyba została nawet wykasowanych z tych, które on wprowadził, tak? No bo to, prawda, firmy wiadomo, ryzyko reklamy i tak dalej. Szukam tego nika, ale niestety w tej chwili gdzieś mi umknął Skarabeusz, nika. skarabeusz. No, skoro, tak. skoro się ujawnił tutaj na swojej stronie, że taki ma nick, no to, no to rozumiem, że to jest publiczna informacja i nie ma co się wstydzić zresztą, bo fajnie... Jeszcze za reklamę powinien podziękować Tak, w ogóle. tak. <śmiech> no to może jak już reklama, no to już reklama. Od 20 do 140 zł. Wikipedia, dodawanie wpisów, pozycjonowanie w wyszukiwarce. Sprzedanych 15. Nie wiem, co to znaczy, że sprzedanych 15. Może 15 wygląda na to wpisów już udostępnił w ten Aha. sposób, tylko Słabo to widać, bo wkład, jeżeli znaczy na wkład dokładnie nie patrzę, teraz patrzę na liczbę edycji 1884, czyli stosunkowo niewiele. Mm -hmm. No, ja mam dużo mniej na przykład, ale, ale nie zajmuję się tym profesjonalnie, tak jak widać, ani też nie pochłania mi to tyle czasu, ile innym Wikipedystom. Ale tutaj bardzo ciekawy cennik jest, za ilość znaków można sobie wybrać od zera do tysiąca znaków 20 złotych, a za 6000 tysięcy znaków i więcej 140 złotych. Stąd te, te widełki. Tak, e... tylko co ciekawe, to są znaki liczone w całości, to znaczy razem z Wikicodem. Aha, no to rzeczywiście jak tabela jest, to nagle się robi bardzo dużo znaków. Ale co to znaczy 6000 tysięcy i więcej i ta sama no cena w sensie to jest, jest y, jak już jest ponad 6 tysięcy, to już jest cała ta kwota. Aha, tak no może, albo może. Albo wtedy są indywidualne już negocjacje. Może Skarabeusz się do nas zgłosi i coś nam albo napisze na stronie notatek, na stronie nowiny.podcasty.info. No najchętniej byśmy się z nim spotkali pewnie, żeby nam opowiedział jak e to. Skarabeusz został zablokowany, widzę, na stronie dyskusji no to możemy podyskutować z innymi wikipedystami, którzy są przeciwni, w czym, w czym problem i może ten problem uda się rozwiązać, no bo po to jest przecież rozmowa i dyskusja, żeby takie problemy rozwiązywać i myślę, że ten problem też nie jest z tych nie do rozwiązania. Myślę, że jak najbardziej, tak. I blokada jest między innymi za to, teraz to zobaczyłem, więc tak zerkam, blokada jest 18 maja, znaczy wpis jest z 18 maja o blokadzie i blokada jest między innymi właśnie za nieujawnienie tej informacji o płatnym edytowaniu. Aha. No to wystarczy pewnie ujawnić tą informację właśnie, tylko nie wiadomo gdzie. No, możliwe, że to trzeba w każdej edycji na przykład napisać. Część jest o reklamowy spam ocierający się, tak pisze Elfem. Z, z difami. Tutaj, no ale, ale ocierające się, no to chyba jeszcze nie, prawda, to jeszcze nie jest reklama, jeśli ociera No pewnie jest rzecz do analizy Ech. konkretnych wpisów, tak, bo są podane linki do, do konkretnych róż, różnic wersji, więc jest kwestia do przeanalizowania. No, myślę, że fajnie by było porozmawiać i ze Skarabeuszem, i z jakimś wikipedystą zdecydowanie przeciwnym płatnemu edytowaniu. No nie wiem, czy taka dyskusja byłaby wskazana na zjeździe 3 czerwca, bo pewnie mocno zdominowałabym być może jakąś inną dyskusję. Ale może warto właśnie przynajmniej w audycji albo jakoś na słowa pisane porozmawiać na ten temat i troszeczkę wyprostować tutaj być może podejście niektórych administratorów albo, no, albo też osób, które chcą edytować w ten sposób. Może ich trzeba troszeczkę podejście wyprostować. No dobrze. No to no. jest to... kwestia dyskusji. Myś... Nie wiem, czy na zjeździe to nie jest całkiem dobry pomysł. Gdzieś tutaj było takie miejsce a propos programu, tylko nie wiem, czy to nie jest przypadkiem już za późno, żeby wpisać, czego by się chciało posłuchać. Niekoniecznie, co by się chciało opowiadać, ale nawet czego by się chciało posłuchać. Można było dopisać, ale nie ma tu żadnej dacy, więc być może można zgłosić taką koncepcję. Nie wiem, czy to jest nasza Polska przywara, że tak zawsze, jeśli ktoś chce na czymś zarabiać, to od razu, od razu jest bardzo pod lupę wzięty i bardzo krytykowany, atakowany. Czy to wszędzie na świecie tak jest? Znaczy, zdaje się, że te wnioski nie wyszły z Polski, w sensie te ustalenia. Nie wiem dokładnie z, z jakiego kraju je zgłaszał, ale, ale ustalenia są międzynarodowe. Aha, no, no dobrze, no, fajna byłaby taka dyskusja. Może tam jeszcze da się zgłosić w takim razie płatne, płatne edytowanie do programu zlotu. Druga informacja, która już tutaj czeka, czeka dużo, dużo czasu to jest taka informacja, że można sprawdzić, ile razy dany artykuł naukowy jest cytowany w Wikipedii angielskiej. I tutaj, jak ktoś chce się dokładniej zapoznać z tym, to zapraszamy na odnośniki strony internetowe, które są w notatkach A. do dzisiejszej audycji. Tak, już właśnie przez chwilę szukałem, w którym miejscu to było, ale już widzę. Trzeba kliknąć, na, jak się otworzy ten link, to tam jest taki prostokąt am score nie widzę dobrze, bo jest szare na szarym, i tam jest właśnie źródła 4, akurat w tym przypadku 4, na czterech stronach Wikipedii to źródło zostało przywołane. Mm -hmm. no ja tego nie widzę, to jakieś bardzo malutkie chyba jest malutki taki znaczek, obok jest trójka podana taki szary, ale ma takie kolorowe czerwono-zielone jakby okrąg to jest taki niedokończony nie wiem czy patrzysz na to teraz ale to w, to, aha, to w tym pierwszym Jak wejdziesz linku w linka, to tam jest y, ten artykuł tak konkretny, tak? który jest. chcemy sprawdzić mm -hmm. jakiś przykładowy no i jak na to najedziesz, to się wyświetla ramka. Nie wiem, czy ja tu nie mogę zrobić, przypadkiem tak, żeby ekran pokazać. Możesz, możesz. Mm -hmm. No to pokaż. No właśnie szukam tej opcji. A, czy, a nie wiem, czy, czy nie, ona jest. Albo byliśmy Udostępnij przed... ekran. A, no to też się da, tak? No to spróbuj. I to chyba będzie komputer, to będzie to, rozpocznij udostępnianie ekranu. O, dobrze. I teraz otwieram tą stronę. Tak, widać to? Mhm, no tak, widać, widać bardzo ładnie. I tu masz taką Aha. kolorową tą i się otwiera. A, bo to Ty. są trzy udostępnienia, tak. To jest taki dymek obok tego. No. Znaczy, to właśnie dziwne, bo cztery, y, cztery wikipediowe artykuły, teraz coś mi się nie chce pokazać przez chwilę. O, jest. Tak, bo są cztery, tak, a 45 jeszcze jest in, innej właściwości. Więc nie wiem dlaczego ta trójka. To nie jest chyba nigdzie to opisane. Czy może jak się znajdzie, to się ktoś pokaże? Nie. A Dobrze. Zapisałem screenshota z tego, co pokazywałeś, i to będzie nasz obrazek z dzisiejszej audycji. E, Dobrze, także ja jest... w takim razie zatrzymuję. Tak, możesz już nie udostępniać. Ja tak głupio na siebie patrzeć w ten sposób. No i właśnie to się zapętla. Dobrze. Mhm. Więc to ma. Tak, Także fajna rzecz moim zdaniem, warto, warto takie rzeczy wiedzieć. Nie jestem pewien, czy ktoś to dokładnie liczył, ale była kiedyś taka mowa, że to może być pozytywne dla naukowców, którzy, którym zależy na tym, żeby ich cytować. Zdaje się, że to też się w jakiś sposób przekłada na cytowania naukowe, tak? jeżeli artykuł jest jako źródło na Wikipedii. Tylko mówię, nie, nie jestem pewien, czy to były tylko przypuszczenia, czy już ktoś to konkretnie policzył. No chyba Pundit mówił, że chciałby, żeby tak było, ale chyba tak nie jest ciągle, Aha, okay. mhm. że, to właści że właściwie ten wkład na Wikipedii jest no, bardzo znaczący, bo, bo to jest rozpowszechnianie wiedzy. A w, a. Jakichś, a w jakichś zamkniętych, w zamkniętych czasopismach to się liczy, z kolei one są właśnie zamknięte i nie są publicznie dostępne, więc to takie... Ale to zdaje się, jeżeli myślimy o tym samym wątku, to tam chodziło o to, że to wprost się nie liczy, tak? I wprost też wydaje mi się, że nie bardzo dałoby się, żeby to się liczyło. Mm -hmm, Raczej chodziło mi o takie pośrednie, to a, znaczy no tak. jak ktoś jest cytowany na Wikipedii, to potem jest być może chętnie cytowany w artykułach już naukowych. No, z pewnością, z pewnością. No, to jest na pewno, jak ktoś mówi, że jest w Wikipedii, albo się dowiaduje o kim że jest w Wikipedii, no to to zawsze jakoś tak rośnie jego prestiż. Wydaje mi się i tak samo, jeśli jego artykuły są cytowane, no to jeszcze bardziej być może e, hmm. urosnąć, prawda? E, no to tutaj dwa linki są do, do przykładów właśnie takich artykułów, które są opisane, w jaki sposób są, ile jest tych cytatów. Chyba w Można Polski... trafić do konkretnych artykułów, <grym> których są, y, mm -hmm, do powołania mm -hmm. się na źródło. No, to bardzo miłe rzeczywiście i myślę, że to się będzie rozszerzać, taka funkcja tego, no, Wikipedii w ogóle, bo, bo to wszystko tylko jest kwestia napisania odpowiedniego, pewnie bardzo krótkiego i prostego programu, jak znam życie. Tylko nie ma komu tego napisać często, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Albo osoba, która, która potrzebuje tego, to nie ma tej, tej zdolności, żeby to zrobić. Mm -hmm. Ruszyły publiczne konsultacje w sprawie tak zwanego prawa panoramy. I tutaj też bardzo prosimy, żeby zajrzeć na ten link i wypowiedzieć się w tej sprawie. To jest link, chyba tutaj też jest po polsku, nie, tutaj chyba nie, w tym linku naszym. Ja się naszym, nie doszukałem. W tym linku naszym nie ma po polsku, ale ja postaram się znaleźć do tych konsultacji po polsku linka i tutaj spróbuję umieścić notatki. A, jest, to znaczy jak się przejdzie na tą stronę pod linkiem, to jest okienko zmiany języków, Aha, czyli I można zmienia się na polski. Można także... zmienić. No rzeczywiście tutaj po lewej na górze jest polski również i, i warto o to zawalczyć, bo mówiliśmy już o prawie panoramy dosyć dużo swego czasu. Może przypomnę pokrótce, chodzi o to, że w różnych krajach Unii Europejskiej jest różne to prawo. I na przykład we Francji nie wolno fotografować wieży Eiffla w nocy, bo jest oświetlenie, który, którego właścicielem i projektantem jest ktoś, kto ma prawa autorskie majątkowe do wizerunku właśnie tego. Znaczy publikować tych. Publikować fotografii. nie można, tak. No Fotografować można. Yy, na to... No, właśnie, i teraz no kwestia jest tego, w którą stronę pójdzie, znaczy jakaś nie tyle regulacja, ile sugestia władz europejskich, czy właśnie w kierunku takiego utrudniania i z zabraniania, znaczy publikacji zdjęć z przestrzeni ogólnodostępnych. Czy raczej w naszym kierunku, gdzie u nas to prawo jest bardziej liberalne i zezwala na fotografowanie panoramy i różnych budynków, znaczy fotografowanie i publikowanie tych zdjęć. Dlatego każdy głos tutaj wydaje mi się, jest bardzo ważny. Trzeba po prostu wziąć udział w tej dyskusji, bo to potem może przeważyć właśnie już podczas podejmowania decyzji o tym, jakie będą wytyczne. To dopiero wytyczne, więc to jeszcze nie będzie żadne prawo, ale, ale te wytyczne potem przeradzają się już no, w jakieś taki bardziej europejskie prawo, więc to warto, warto zajrzeć i koniecznie oddać swój głos i podyskutować na ten temat. Kolejna informacja, o której chyba dużo nie powiemy, możemy tylko przeczytać, bo ani ja, ani ty chyba Marku, nie za bardzo się orientujemy w tych sprawach. Christoph Henner z Wikimedia Francja i Natalia Tymkif z Wikimedii Ukraina zostali wybrani na nowych członków Rady Powierniczej. Głosowała rekordowa liczba 40 chapterów i organizacji tematycznych. Rozumiem, że to są jakieś tam... Rozmawialiśmy też swego czasu o tych zmianach we władzach Rady Powierniczej i chyba to jest ciąg dalszy. No ale żeby coś... Wygląda. Gratulujemy w każdym razie nowo wybranym. Żeby coś więcej o tym powiedzieć, to nam się to nie uda. Może podczas zlotu ktoś podejdzie do mikrofonu i coś więcej na ten temat nam powie to z pewnością zamieścimy. Może stamtąd zrobimy nowinę Wikiradia w niedzielę, na przykład będzie wcześniej troszeczkę. No myślę, że jak znajdziemy jakąś chwilę, to zdecydowanie by było warto. No ja myślę, że znajdziemy, bo jak się skończy, to wtedy, wtedy może być ta chwila, no. na przykład. Czyli tak gdzieś koło 17 w niedzielę. No. Yy, no może, może to jest jakiś pomysł. Yy, no i Taka kolejna przyjemna rzecz, w której warto wziąć udział, to jest konkurs Picture of the Year, czyli zdjęcie, grafika roku 2015. Konkurs coroczny trwa właśnie do 28 maja. Jest druga runda, w której można wziąć udział. Nawet wskazane jest to, żeby wziąć udział, bo im więcej osób wybiera te grafiki, tym tym lepiej. Nie każdy może, no trzeba mieć jakieś edycje. W... 75 edycji do 1 stycznia 2016, więc jak ktoś edytuje, to, to myślę, że bez problemu. No jak ktoś umieścił parę grafik w Wikimedia. W dowolnym pomoc. projekcie te edycje. Więc A, w to... dowolnym? No, no to już w ogóle. No to rzeczywiście to, to jest rzeczywiście fajnie, że prawie wszyscy użytkownicy ale nie tacy czytelnicy, tylko użytkownicy mogą tutaj zdecydować o tym, która grafika zostanie wybrana. Brakuje mi ciągle tych multimediów, ale chyba tutaj są multimedia, kategorie. Jakieś się tam pojawiały, w, tych, w pierwszych teraz są sami finaliści. Jako finaliści większość oczywiście jest zdjęć, a czy tam było coś ruchomego? Chyba coś było ruchomego, ale to była chyba jakaś animacja, Czyli film. Albo to było w, w tych pierwszych wersjach, tak? W zeszłym, roku, w zeszłym roku pamiętam, że były fajne filmiki, całkiem przyzwoitej jakości, animowane, były udostępniane właśnie w Commons i też brały udział. Jest jakiś film, animacja tutaj, ale w ogóle jest nie, nie ma kategorii, nie ma podkategorii. Bo to, to jest... że już sami finaliści, ci, ci y, kategorie były w tym pierwszym etapie, gdzie było mnóstwo grafik. No dobrze, kategorie grafiki były, ale nie, nie było kategorii audio, wideo i grafiki, tylko po prostu były, była, były kategorie grafik. I, I ciągle tego mi tutaj brakuje. Być może za mało jest tych e, multimediów. Taking oh, photos made simple. No jest jedno. Przepraszam, to u mnie gra, bo ja już próbuję wyłączyć. Ja włączyłem przed ruchu. chwilką. Mhm. Możemy posłuchać przez chwilkę takiego multimedia. No właśnie, jeśli ktoś szuka odpowiedzi, to zapraszamy do tego filmiku. Ja zaraz spróbuję zrobić tutaj też linka. No, nie jest to takie łatwe. W info podejrzewam, że trzeba, nie, no właśnie nie. jest na, dopiero, właśnie, to jest to, co kiedyś mówiłeś o tym uznawaniu autorstwa u nas, No Do doszukać docz autorów trzeba wejść na stronę tego pliku, gdzie są wypunktowane jego głosy i dopiero tam trzeba, no właśnie, szukam, kupić. patrzę i nie widzę, przepraszam, to patrzę i nie widzę, o i dopiero tutaj w menu trzeba wejść i dopiero tutaj widać autoru yy, Ralf Rolteszek, nie jestem pewien jak to się czyta, pewnie nie tak ale to pewnie gdzieś odnotujemy czy ty to widzisz? Ty roleczek, to Roleczek Ralf Roleczek, roleczek. Okay. myślę, że to, to polskie nazwisko jest tylko z Niemczone. albo nie wiem czy z austriaczone na przykład Wiedziałem mnóstwo filmów tej firmy, bo to jest właściwie cała firma, Simple Show Foundation. Są bardzo ciekawe. Nawet z moim synem zastanawiamy się, czy nie nagrać polskich wersji językowych, bo są przepiękne te animacje. No, takie wycinanki z papieru, które się przesuwa po kartce papieru. I, i opowiada się różne rzeczy. No, także to bardzo sympatycznie i fajnie wygląda, zwłaszcza, że było też wyjaśnione, jak działa Wikipedia. Jeden z filmików jest taki o tym, jak działa Wikipedia, jak działają wolne licencje. No, cała masa naprawdę bardzo ciekawych filmików. Będę się starał, żeby, żeby zdobyć do nich materiały źródłowe. To znaczy, no tutaj wydaje się, że nie ma problemu, żeby przeczytać to po polsku, przepraszam, po tłumaczeniu, no ale przydałoby się, żeby ta muzyka w podkładzie była taka sama i, i w, może uda się uzyskać, jeśli, jeśli Jarek wyrazi chęć nagrywania tych wersji polskich, bo on zna świetnie angielski, może to przetłumaczyć i jednocześnie przeczytać tego lektora, no to wtedy się zgłosimy do tej firmy, żeby nam udostępniła materiały źródłowe, to znaczy muzykę oddzielnie i to powinno wystarczyć. No i spróbujemy zrobić kilka takich wersji. Byłoby bardzo fajnie. Czy to stąd wziąłeś ten pomysł, który kiedyś w podcastach wykorzystywałeś, tak, do tłumaczenia? Bo coś takiego chyba chyba robiłeś w którymś nagraniu. Jaki, jaki pomysł? Bo nie pamiętam. No z tymi przesuwanymi karteczkami. Tak, tak, dokładnie. To znaczy nie, nie, nie konkretnie z tego z tych filmów tej firmy, Aha. ale to jest znany sposób prezentacji różnych treści i szkoleń. Z tym, że tutaj jest to bardzo spójnie opracowane w jednej formie i bardzo estetycznie to zrobione. Ja to powycinałem takie bazgroły moje, jakieś tam ludziki narysowane przeze mnie. Tam to robią porządni graficy i naprawdę ładnie to wygląda. Yy, właśnie, a ty udało ci się linka w końcu znaleźć do tego wideo, bo tylko do, yy, do autora. tego wideo, tak, już mi się w końcu udało przejść na o, komos, i więc no wklejam linka do koniecznie. Na yy -y. No więc przy okazji takiego głosowania też można się fajnych rzeczy dowiedzieć i trafić na bardzo ciekawe właśnie różne nie tylko grafiki, ale również multimedia. Szkoda, że nie można wyszukać samych multimediów, bo to byłoby też ciekawe. Ciągle chyba jest z tym problem. Commons ma duży problem z wyszukiwaniem, zdecydowanie. No, nic dziwnego, że właśnie mają się nad tym skupić nad wyszukiwarką. I takie są plany, chyba, żeby to zrobić. I to już wszystkie informacje. Czy coś masz jeszcze tutaj do dodania? Bo wszystkie no to, to notatki już przelecieliśmy. Konferencję to przeniosę wyżej. W takim razie jeszcze popracuję nad tymi notatkami. I już za chwilę podcast powinien znaleźć się na miejscu. I do subskrypcji, do wszystkich, którzy zapisali się na subskrypcję, będzie mógł dotrzeć. Strona podcastu to nowiny.podcasty.info. No cóż, to dziękuję Ci Marku za dzisiejsze spotkanie. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Za tydzień to jest 30 maja, więc chyba sobie odpuścimy i dopiero spotkamy się. No hmm. chyba, że będzie coś, że coś wyskoczy, jakiś fajny temat, o którym będziemy mogli coś powiedzieć, to okay. co wtedy zmienia. Tak, się, się jakieś No na konferencji się widzimy, widzimy i zapraszamy wszystkich chętnych. To dzięki Ci, Marku, jeszcze raz. Dzięki, na razie. Ja nazywam się Borys Kozielski, do usłyszenia.